Łączmy to, stworzymy martyle. Zróbmy połączenie z Twojego namaszczenia i z mojego namaszczenia. A jeszcze dobierzmy sobie kogoś. Jest taka dziewczyna, może dzisiaj przyjadą, później, pewnie tak. Jeżeli, jeżeli będą, bo chciałem, żebyście też byli, żebyście w ogóle ją poznali, żeby byli też na ulicy. Kobieta taka, przez którą bardzo silnie przejawiają się dary uzdrawiania. E, od niedawna. W sferze narządów ruchu. Ja takiego czegoś nigdy nie widziałem. Kładzie na ludzi ręce, ona jest taka naprawdę bardzo prostolinijna w duchu osoba, jakby niedawno ochrzczona w duchu świętym. Kładzie na ludzi ręce i natychmiast kręgosłupy się posuło. po prostu. Jakbyśmy byliśmy ostatnio u nich, to patrzę co ona robi, a jej synek podszedł i tam coś przy stole robi, a ona coś mu zwróciła uwagę i on nie do końca posłuchaj na rękę na niego położyła. Ty, rękę na niego położyła. Ten on się tak wyprostował. Tak? Boją się te matki. Ten mąż jest inżynierem, Boją w taki pozytywny sposób, nie? Mąż jest inżynierem, bardzo porządny człowiek, mój przyjaciel, poukładany. Ale jak kiedyś w samochodzie na jego raz rękę położyła, to takie <sum> hałsze. Mówi do niej, nigdy więcej na mnie nie kończy ręki. I moja żona do niej mówi, to połóż na mnie też rękę. Mówi, bo w ogóle wiesz, mówi, Położyła na Agatę rękę, a zdejmij mówi! Wszystko się tsz, tsz, prostuje. Rozumiesz? Wszo! Dlaczego? Bo Bóg taki jest dobry i ja wiem, że ja się przy czymś kończę, wtedy poproszę na przykład taką kobietę. Powiem, chodź kochana, weź mi tutaj pomóż, bo to przez Ciebie działa tych, e, Bóg o wiele bardziej niż przez mnie, ja potrzebuję połączenia, a więc uczmy się też połączenia, połączenia tych rzeczy. Rozpoznawajmy w swoim zespole, we swojej wspólnocie, w swojej grupie, to jakie rzeczy są to, że my potrzebujemy siebie razem i że należy łączyć pewne rzeczy. Jak ktoś nie wychodzi jednemu, to zaraz może być dwóm trzemu. Jeżeli nie radzimy sobie w głoszeniu, to bierzemy sobą kogoś. Często jest tak, że jeden coś mówi, drugi coś dodaje, jakby łączą się. Rozumiecie? To jest też bardzo ważne w tym wszystkim. Ob tego dzisiaj chce. Mamy 12 godzinę co...